Ciemniejsza dziura z wszystkich dziur Niewiarygodnie tajemniczy twór Gdy połknie coś to nie wypluje już ups Są takie zagadkowe miejsca we wszechświecie Co wszystko utrzymują w głębokim sekrecie To czarne dziury co się kryją w wielkim mroku Ciągle szukamy ich oczami teleskopów i choć się domyślamy jak one działają To wiemy o nich bardzo, bardzo, bardzo mało Lecz posuwamy się do przodu krok po kroku Wciąż je badając niestrudzenie rok po roku To najciemniejsza dziura z wszystkich dziur Niewiarygodnie tajemniczy twór Gdy nie coś to nie wypluje już Do was, bo jestem gotowa Stracić sekretów kilka Ura! Powstałam z potężnej gwiazdy, której zabrakło paliwa Więc się zapadła do bardzo gęstego punkcika, Wokół którego tak gromadziło się pełno gazu i pyłów W postaci dysku, który przyciągam do siebie Czujecie respekt? Uwierzcie, na maksa zakrzywiam czasom przestrzeń Wokół głupie wszystko się zwida. Jak plastelina, jeśli coś będzie zbyt blisko, biada. Wtedy to wpada i przepada Tak właśnie działa moja grawitacja jak złapię coś, to nie wypuści za nic w świecie Nawet światło mi nie ucieknie Więc dobrze wam radzę, nie przekraczajcie Horyzontu zdarzeń Za tą granicą wszystko znika i gaśnie Ginie z oczu raz na zawsze To najciemniejsza dziura z wszystkich dziur Niewiarygodnie tajemniczy twór Gdy połknie coś, to nie wypluje już Mniejsza dziura z wszystkich dziur Niewiarygodnie tajemniczy twór Gdy połknie coś to nie wypluje już Kosmiczne ciekawostki Dysk wokół czarnej dziury nazywa się dyskiem akrecyjnym Czasem wystrzeliwują z niego wiązki materii, które nazywają się jetami